Liryka ostruskiego Liryka składu ostruskiego Zem, ty nie chcesz go puścić, bo nie wróci do rzeczywistości pusty na przekór słuszny Z ty nie chcesz go puścić, bo nie wróci ty nie chcesz go puścić, bo nie wróci do rzeczywistości pusty na przekór słusznej. Z ty nie chcesz go puścić, bo nie Świadomości mojej zarys Niezrozumienia filary, strach znajomy od stary Bez miary, schemat, wciąż inny obłokany temat Zostanę tu, tylko powiedzieć, że rzeczywistość nie ma Że się zepsuła, że wszystko co mam to własna kopuła bo wokół mnie, jest do Ja rozmyślam, zastanawiam się nad sensem życia Bo nie po to chodzę po tym świecie By myśleć wyłącznie o materialnych zyskach Nie wszystko złoto, co się błyska Przyjrzy się bliska, nim wyciągniesz ręce Po coś co tylko z pozoru wydaje się piękne Po tym nazwie rzeczywistość pieką już że jakoś mary z stój chciałbyś się obudzić Ten da rady straconego czasu Nie przywrócić Będzie jakie strasznie jak w chorze A może jeszcze gorzej nikt ci nie pomoże Będziesz sam w obliczu zagrożenia I co teraz, cię pożera Nie pozwala zapobiega dalszej degradacji Nie dopuść do takiej sytuacji Walk z tym, bądź konsekwentny Ten koszmar napędzają Twoje błędy pieł Być, nie ma coś nić, tak ucieka od niej, zbiór paniki, zdemoralizowanych zbiór. Wsparcie po nalezieniu na życie taktyki, właściwej teatryki Krzysty osiągnięcia w ciszy, na przybijanie jakiś przykład praktyki To nie zaginie jak nawyki, i ceny jak klatyki, własne reszty pliki I ceny jak pliki